Z rynku nieruchomości. Izba Reprezentantów uchwala ochronę dla kredytodawców. Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę, która będzie chronić firmy udzielające kredytów hipotecznych, weryfikujące tytuły własności i finalizujące zawarte umowy o sprzedaż, jeśli te naruszają nowe przepisy Biura Ochrony Finansowej Konsumentów. Ustawa dwupartyjna zapewni czteromiesięczny okres karencji mający na celu pomoc tego rodzaju mniejszym firmom w dostosowaniu się do nowych dokumentów i wymogów notyfikacyjnych. Zwolennicy ustawy twierdzą, że okres ochrony jest niezbędny dla specjalistów do spraw rynku nieruchomości, aby mogli poznać nowe procedury. Krytycy są zdania, iż pozwoli to kredytodawcom na prowadzenie nielegalnych praktyk w zakresie udzielania kredytów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zdaniem Bernaki rynek realnościowy powraca na właściwe tory. Były szef rezerwy federalnej Ben Bernaki uważa, że rynek nieruchomości powrócił na dawne tory. Bernaki spotkał się w zeszłym tygodniu z Fox Business News, aby omówić sytuację rynku nieruchomości w Ameryce. Podczas tego spotkania podkreślił, że w niektórych obszarach jak Nowy Jork ceny są zbyt wysokie, ale na podstawie doświadczeń po kryzysie na rynku nieruchomości w 2007 roku nie widzi powodu, dla którego rynek realnościowy nie może się utrzymać. Bernaki twierdził ponadto, że największą szkodę wynikającą z kryzysu finansowego spowodowała panika, która nastąpiła po korekcie rynku nieruchomości, a której rezerwa federalna się nie spodziewała. Nawet w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby ceny domów zaczęły spadać tak, jak miało to miejsce prawie 10 lat temu, Bernaki uważa, że obecne kierownictwo rezerwy federalnej powinno być dobrze przygotowane, aby zapowiedz kryzysowi. Co najważniejsze, Bennaki jest zdania, że Amerykanie podejmują mądrzejsze decyzje, jeśli chodzi o kredyty i wydatki. Spodziewany wzrost cen w przyszłym roku Agenci nieruchomości w całym kraju spodziewają się okresu umiarkowanych cen domów ciągu najbliższych 12 miesięcy. To oficjalna prognoza Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami wynikająca z przeprowadzonego w sierpniu 2015 roku badania wskaźnika zaufania agentów nieruchomości. W całym kraju ankietowani pośrednicy przewidują w przyszłym roku wzrost średnio o 3,5%. Respondenci na Ferydzie są najbardziej pozytywni i spodziewają się od 5 do 6% wzrostu w tym samym okresie czasu. Jednak patrząc na kraj jako całość, agenci nieruchomości są zdania, że wzrost cen się uspokoi, co powinno w dłuższej perspektywie pomóc z przystępnością cen domów.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 Radiowego magazynu. Osiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Chicago, północno-zachodnia strona miasta. Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy w okolicy Milwaukee Central. Powierzchnia 800 stóp kwadratowych. Główna ulica. Trzy prywatne parkingi. Cena wynajmu to jedynie 1200 dolarów miesięcznie.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost sprzedaży za gotówkę Udział domów kupowanych za gotówkę znacznie wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat. Według firmy zajmującej się analizą danych o rynku nieruchomości Realty Truck za jedną trzecią wszystkich domów zakupionych w 2015 roku zapłacono gotówką. W 2005 roku udział nabywców gotówkowych wynosił zaledwie 1 piątą wszystkich osób kupujących dom, a to oznacza 65% wzrost. Jednym z segmentów nabywców, którzy podwyższają udział transakcji gotówkowych są inwestorzy zagraniczni. Jak już informowaliśmy, Chińczycy są obecnie numerem jeden wśród zagranicznych nabywców nieruchomości w USA. A co bardziej interesujące, prawie połowa chińskich kupujących zapłaciła gotówką za domy w USA, co stanowi prawie 230% wzrost chińskich nabywców gotówkowych w ciągu ostatnich 10 lat. Firmy budowlane projektują pokoje dla zwierząt domowych. Dla niektórych nowych właścicieli domów najważniejsze pytanie brzmi, czy Fido będzie miał swój własny pokój? Według Washington Post budowniczy coraz częściej słyszą takie pytanie. Prawie 80 milionów amerykańskich gospodarstw domowych posiada zwierzęta, a wielu ich właścicieli inwestuje w niestandardowe podłogi, elektroniczne drzwi dla zwierząt i podziemne ogrodzenia elektroniczne. Ponieważ wydatki na produkty dla zwierząt osiągają historycznie najwyższy poziom, firmy budowlane włączają do swoich projektów coraz więcej rozwiązań ukierunkowanych na domowych pupilów, w tym sypialnie i łazienki dla swoich zwierzęcych przyjaciół. Kredytobiorcy nie porównują ofert kredytów hipotecznych. Wyobraź sobie, że pozostawiasz na stole transakcyjnym 17 tysięcy dolarów przy zakupie domu. Według strony internetowej zajmującej się kredytami hipotecznymi Lending Tree tyle właśnie pieniędzy tracą nabywcy w całym okresie trwania kredytu tylko dlatego, że nie porównali oprocentowania kredytów hipotecznych przy ubieganiu się o kredyt na zakup domu. Wygląda na to, że zdecydowana większość nabywców nie porównuje ofert. Kupując komputery lub bilety lotnicze, prawie 70% konsumentów robi porównanie ofert w internecie. Ale przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny lub kredyt na samochód, liczba ta spada do mniej niż 15% wszystkich konsumentów. Ekspert do spraw finansów konsumencji Lending Tree mówi, iż frustracja procesem składania wniosku kredytowego i emocjonalna inwestycja, jaką jest zakup domu, mają tendencję do wyłączania kupujących z porównywania ofert. Wzrost sprzedaży domów luksusowych Sprzedaż najdroższych domów w kraju gwałtownie rośnie. Najnowszy międzynarodowy raport na temat rynku nieruchomości luksusowych dowodzi, że czołówka rynku realnościowego rośnie w siłę. Sprzedaże luksusowych domów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 21%. Wcześniej w tym tygodniu reporter CNBC dogłębnie przeanalizował liczby. Wzrost światowego bogactwa i pożądanie wśród bogatych, aby inwestować w nieruchomości, stanowią jasne czynniki wpływające na wzrost sprzedaży. Większość milionowych transakcji miała miejsce w Nowym Jorku, Los Angeles i w San Francisco.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 Z rynku nieruchomości. Spadek konfiskat opuszczonych domów. W miarę jak zbliża się Halloween, wydaje się, że apokalipsa Zambii nam nie grozi, przynajmniej na rynku realnościowym. Firma zajmująca się analizą danych o rynku nieruchomości Realty Track opublikowała w zeszłym tygodniu swój raport dotyczący przejęć tzw. Zambii, czyli pustych nieruchomości w USA za trzeci kwartał 2015 roku, który ocenia liczbę pustych domów będących w procesie przejęcia, co niektórzy nazywają przejęciami Zambii. Wyniki są zachęcające. Liczba domów Zambii spadła o 27% w porównaniu do drugiego kwartału i o 43% w porównaniu do poprzedniego roku. Zamknięcie bańki technologicznej nie zrujnuje rynku nieruchomości. Domy w technomiastach doświadczają dużego wzrostu cen. Ale co dzieje się z tymi rynkami realnościowymi, jeśli bańka technologiczna pęka? Nowy raport przygotowany przez realtor.com zauważa, że w miarę jak wzrasta liczba miejsc pracy w ośrodkach technologii, takich jak Dolina Krzemowa, rosną również ceny domów. Pod koniec lat 90. zatrudnienie w tym regionie spadło o 17%, spowodowało to spadek cen domów o 25%. Jeśli bańka technologiczna znowu pęknie, nie oczekuje się, że będzie tak źle jak podczas kryzysu na rynku nieruchomości w połowie pierwszej dekady XX wieku, a to dlatego, że na rynkach technologicznych takich jak San Francisco i Dolina Krzemowa właściciele domów mają zazwyczaj 40% kapitał własny w swoich domach, chroniący ich w przypadku załamania koniunktury gospodarczej. Spodziewany wzrost czynszów za wynajem jak wynika z raportu dotyczącego rynku wynajmu w 2015 roku przygotowanego przez Rent.com, opłaty za wynajem wzrosną w 2016 roku. Strona internetowa zajmująca się wyszukiwaniem mieszkań przeprowadziła ankietę wśród 500 zarządców nieruchomości i okazało się, że 88% z nich podniosło ceny swoim najemcom w ciągu ostatniego roku. 68% ankietowanych planuje podnieść je ponownie w przyszłym roku średnio o 8%. To 2% więcej niż prognoza z 2014 roku. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka. Czasem mały kłopot staje się poważnym problemem, który rozwiązać może tylko adwokat mecenas Patryk Dudziński obrona przed konfiskatą domu bankructwo, jazda w stanie nietrzeźwym wypadki losowe, obrażenia cielesne i błędy w sztuce lekarskiej prawna obsługa transakcji realnościowych adwokat Patryk Dudziński kancelaria prawna, w której trzech doświadczonych prawników mówi biegle po polsku 312 957 7300 jeśli chcesz rozmawiać z adwokatem, a nie jego sekretarką dzwoń już dziś, bo jutro może być za późno 312 957 7300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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz już dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000 847 647 4 i 30, A w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości.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 o zwykłej porze. Za uwagę dziękują Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Wszystkim słuchaczom życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia.